Witamy kolejny raz w Misterium Grozy po dwóch tygodniach naszej niebytności. Dziś na antenie, jak zawsze, wasi redaktorzy Krzysztof korsarz Biliński oraz... Oraz Michał Stonawski. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Za nami dzisiaj, pierwsza dzisiaj odsłona muzyczna. Tym bardziej zaczęliśmy bardzo, bardzo mocno, black metalowo i pogańsko wręcz z najnowszego krążka grupy Wilcy. Grupy, w której udziela się jeden z naszych grozomaniackich kolegów Łukasz Radecki, a płyt ta, ta, miałem tę przyjemność, została przeze mnie poddana masteringowi i brzmi, myślę, że w bardzo ciekawym klimacie lat 90., czyli tak jak Łukasz sobie to założył, jak chciał. Z płyty Wilcy pod tytułem Poganica 1034-1038 przed Wami był utwór. Kraj we krwi. Sam Łukasz Radecki, jak już wspomniałem, jest jednym z pisarzy grozy, jednym z tych bardziej, wydaje mi się, już rozpoznawalnych. Ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać o jego miasteczku, które napisał razem z Robertem Cichowlasem, ale za nim już jest dosyć spora chyba droga literacka. Tak jest, no, Łukasz się może pochwalić szerokimi dokonaniami. Ja akurat bardzo lubię jego opowiadania, do dzisiaj pamiętam pewno, pewne opowiadanie umieszczone w antologii Oblicza Grozy wydawnictwa Replika. Tam Łukasz umieścił swój tekst w Ademecum. Rzecz się dzieje w Paryżu i jest tam bardzo wyraźne nawiązanie do mitologii Cthulhu i Lovecrafta. Co mi się spodobało w tym opowiadaniu? To jest to, jest to co mi się podoba ogólnie w całej twórczości Łukasza, mianowicie mamy tam niesamowicie potrafi malować e, słowami klimat. On e, prawie, że maluje obrazy tymi słowimi, so, swoimi słowami. Bardziej niż historia mnie po prostu lecę, lecę na jego teksty z powodu tego, jak e, sprawia, że, że, że jak, jak jego tekst oddziałuje na, na mój umysł. Ja wręcz, e, wiadomo, że to jest tak, że, że, czas, że czasami w większości przypadków widzimy tekst czytany, tak, jeśli, jeśli czytamy, natomiast tam poziom imersji, zanurzenia się w literaturę Łukasza jest niesamowity. Moje zetknięcie pierwsze z literaturą Łukasza Radeckiego odbyło się za sprawą zbioru opowiadań Kraina bez powrotu, opowieści niesamowite. Całość, no tak jak tutaj już Michał wspomniał, potrafi rzeczywiście człowieka ująć. Ten zbiór był co prawda, wydaje mi się, chyba jednym z młodzieńczych utworów Łukasza. Tam jeszcze było widać takie mocne ślady zafascynowania muzyką metalową i w ogóle diabolizmem całym z tym związanym, aczkolwiek już sam zbiór przedstawiał właśnie interesującą wartość. To właśnie też ujęło mnie przynajmniej to, że sięgając po niego, no, połknąłem go, można powiedzieć, jednym haustem. Była to całkiem, całkiem ciekawa przygoda literacka. No a później mieliśmy taki eksperyment łukaszowy jak Bóg Horror Ojczyzna – który jest naprawdę specyficzną literaturą jednocześnie grozy i fantastyki, ponieważ historie umieszczone w tym zbiorze dzieją się w, w alternatywnym tak. świecie, w przyszłości, opanowanym przez rządy bardzo konserwatywno-religijne, gdzie... Złosiwi mogliby powiedzieć, że Łukasz chce jechać na kontrowersji troszeczkę. E, a czy tak jest? Ciekawe, ciekawe sprawa, nie? Z pewnością jest to trochę kontrowersyjne. Na pewno, jeżeli chodzi o polską rzeczywistość, jest to taki haczyk drapieżny, który wbija się co niektórym ludziom i może to, zresztą sam tytuł Bóg, Horror, Ojczyzna już jest taką pewną trawestacją znanego hasła przecież narodowego Bóg honor ojczyzna. Jednocześnie Łukasz bardzo sprawnie wbija szpile w niektóre przesądy i, i wierzenia związane z chrześcijańskim e, z chrześcijańską pa, państwowością. Właśnie no, no bardziej nazwijmy to katolicką, bo chrześcijaństwo jest dosyć takie. No, katolicką, tak. Tak, tak. To jest, to jest taki bardziej jakby szerszy kontekst. A, a katolicyzm no, tutaj jest akurat często przez Łukasza w jakiś sposób. E, ujawniane są jego te, powiedzmy, negatywne elementy. No mnie ciekawie z kolei też jest projekt Ostatni Łukasza. E, projekt nosi nazwę Horror Kasy B, e, wydany w wydawnictwie, oficyjnie wydawniczej, właściwie literat. E, układka mnie ujęła już z samego, samego patrzenia na nią. E, jak, jak sama nazwa wskazuje, no, jest to oparte na filmowym horrorze klasy, klasy B, prawda? Muszą być cycki, muszą być flaki, musi, musi się dziać. To jest coś dla mnie nowego w u Łukasza, który jak widać nie spoczywa na laurach i nie, nie uznaje się jako, jako pisarz jednego w zasadzie nurtu grozy. On ciągle próbuje zauważyć robić coś, coś nowego. Jakoś, jakoś inaczej, ciągle jakoś inaczej uderzać w literaturę. Tutaj, tutaj najpierw klasyczne opowiadania grozy, Tutaj troszeczkę Lovecrafta, tutaj zaczyna, tutaj troszeczkę się wkrada, prawda, tej e, katolickości, a tutaj odbijamy do horroru B, w którym, prawda, bez trzymanki e, są opowieści o z, zbuntowanych nastolatkach spędzających noc na działce i to, co się tam dzieje, to jest e, wiadomo w zasadzie, co się może dziać na działce przy ognisku e, na, na Mazurach bodajże. Tutaj akurat przede mną jeszcze lektura miasteczka, które Łukasz stworzył wspólnie z Robertem Cichowlasem i tak jak Michał powiedział, znów mamy inne troszeczkę podejście Łukasza do tematu horroru, bo tym razem mamy mitologię słowiańską, bardzo silnie wyeksponowaną i tam mitologia słowiańska zdałaby się właściwie Coś coś takiego, co pisarze literatury gotyckiej tak uwznoślili jakby. Łukasz tutaj wszedł chyba właściwie w ten podstawowy trop, czyli to, że pogańskie upiory w słowiańszczyznie to były naprawdę okropne i potworne istoty i takie prawdopodobnie jawią się właśnie te, te istoty w miasteczku. No przede mną, tak jak mówię, fascynująca lektura i mam nadzieję, że już niebawem będę wnikał w ten upiorny świat miasteczka. Tak, no jeśli, jeśli imienia imien mają coś wspólnego z, z osobowością, to powiedziałbym, że Łukasz mają coś ze sobą wspólnego, szczególnie Łukasz Horroru. Łukasz Arbitowski, prawda, robi różne skoki w tą, w tamtą, w tamtom. Łukasz Radecki też próbuje różnie wykonywać pracę pisarza. Co, czekam na Łukasza Henela może. On też zaprezentuje jakieś większe skoki w bok. Oczywiście nie za bardzo Łukasz. Nie zgadzam się. Przede mną również utwór Łukasza Henela, jego powieść wydana przez wideograf. No, kilka tych ciekawych literackich kąsków mam przed sobą, więc myślę, że przy okazji najbliższych wydań Misterium Grozy będziemy coś takiego jeszcze tutaj przytaczać, opowiadać i omawiać te książki. Pamiętacie Cry of Pain, który gościł już w naszej audycji przy okazji wspominania o wieczorku autorskim Kazimierza Kyrcza? Muzycy związani osobiście również z tym duetem Kazimierz Kyrcz i Dawid Kain nagrali kiedyś dla nich utwór Smakosze. Dziś prezentujemy troszeczkę inną, bo bardziej już taką rokową, ostrzejszą i Troszeczkę można bardziej powiedzieć radiową wersję ich najnowszych materiałów. Utwór nosi tytuł Czas i to jest rokowa dzisiaj zapowiedź w naszej audycji Cry of Pain. Czuję, lecz w nadłoku myśli, jak odnaleźć się, nie mogę czekać, eksploduję, kupię się. Odwiedziliśmy konwent fantastyki Jagakon, odbywający się w Suchedniowie, odbywający się już po raz trzeci. Dla nas była to pierwsza wizyta na konwencie, ale bądź co bądź była to wizyta udana, znakomita i jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi, zadowoleni i w ogóle uradowani tym, że mogliśmy tam być, mogliśmy się zaprezentować, mogliśmy porozmawiać z masą wspaniałych ludzi, no jak również porobić sobie zdjęcia z co piękniejszymi przedstawicielami tegoż konwentu. No Ja bym dodał, że nie przedstawicielami, tak, tak, ale tak, tak, przedstawicielkami. Znaczy, ja nie wiem, jak to Krzysiak. W każdym <laughs> razie e dla mnie, jak on był sporym zaskoczeniem, bo wyobrażałem sobie że to będzie mały konwent, że przyjadę i pomyślałem sobie w ogóle tak, że w słuchedniów gdzie, gdzie jest słuchedniów? No gdzieś tam w Świętokrzyskim e, będzie pewnie jakieś 200-300 osób, będzie miło, ale jak to, będzie, jak to zwykle bywa, będzie to mały, mały konwencik e, nikt to, nikogo prawie nie będzie przyjdzie parę osób z wiosek naokoło tymczasem guzik okazało się, że konwent był naprawdę wielki przyjechaliśmy. Obok był jakiś hotel, jakaś, jakaś, jakaś szkoła. W zasadzie, dokładnie w szkole byliśmy. No, dokładnie w szkole byliśmy. Bardzo bardzo dużo przestrzeni. Scena ustawiona do koncertu żywiołak. Duży konwent, dużo osób. I, no I bardzo też miłych osób. Jak już wspomnieliśmy, wiele, wiele można powiedzieć wystawców wiele pasjonujących prelekcji no i przede wszystkim świetni organizatorzy którzy jak już nas wyhaczyli to naprawdę miło było z nimi gadać Przypomniałem, mi się to jest taki, taki klimat bardzo rodzinny który zawsze uwielbiam na konwentach nie spotykam go już zbyt często bo takie konwenty jak Pyrkon czy Polkon a nawet Falcon mają już no są, powiedzmy, trochę za duże. Nie, nie da się osiągnąć takiego miłego, swojego klimatu. A tutaj było osób było mniej więcej tak koło 1000. Z tego, co ja tam usłyszałem, to właśnie w sobotę było około 700 osób. To była taka liczba oficjalna, mniej więcej podana. Tak jest. No i było to widać. Ja to nazywam taką bezpieczną liczbą na konwencie, tak nie, nie za mało, nie za dużo, akurat tyle, żeby dobrze się bawić. My Myśmy się bardzo dobrze bawili. W sumie no, było ognisko, było, było z kim się napić, było z kim pogadać. Bardzo dobry konwent. Tutaj akurat właśnie też chciałem powiedzieć dużo miłych słów na temat organizacji tego konwentu, no i również organizatorów, którzy no praktycznie każdą rzecz, którą należało zrobić, bezproblemowo załatwiali. Sam, sama w ogóle organizacja taka techniczna konwentu również była zaskakująca scena, była full professional tak więc sam pokaz cosplayów czy koncert właśnie Grupy Żywiołak odbył się no, w najprawdziwszych profesjonalnych warunkach, nie było żadnej żadnej słabizny w tym akurat wydaniu wszystkie hale, bo to akurat działo się na halach sportowych były znakomicie przygotowane, było bardzo dużo miejsca, żeby pomieścić wszystkich tych ludzi. Atmosfera, no naprawdę miła, jeżeli chodzi o jakiekolwiek informacje, gdzie, co się znajduje, też wszystko klarowne. Po prostu organizacja super. No i tak jak Michał wspominał, konwent miał w sobie to czego ja ostatnimi raz chyba doświadczyłem gdzieś na konwencie Bahanalia w Zielonej Górze, ale to było w latach 90. pod koniec, kiedy konwent zielonogórski odbywał się jeszcze nie w kampusie uniwersyteckim, tak jak obecnie, ale w jednej ze szkół z internatem na przedmieściach Zielonej Góry. Tam było również dużo lasów, było gdzie pochodzić obok tego konwentu. Była taka przestrzeń pewna, gdzie no wszystko nabierało rzeczywiście takie domowego, rodzinnego charakteru. Tak więc tutaj było bardzo podobnie, ja jestem szczęśliwy, że mogłem właśnie brać tam udział. Braliśmy tam udział oczywiście też blokiem naszym horrorowym, w pewnym sensie można by to było ująć. A więc byłem ja z Michałem jako redakcja, ale jednocześnie również twórcy antologii Mapa Cieni, o której będziemy dzisiaj jeszcze wspominać. Był Grzesiek Gajek, który miał prelekcję dotyczącą czy to horroru z Polską w tle, czy steampunku. No i byliśmy na panelach dyskusyjnych wspólnie z Kazimierzem Kyrczem, Marcinem Rojkiem i z Dariuszem Kuchniakiem. No i tutaj też zanim zaczniemy jeszcze bardziej opisywać to, co się działo na panelach, bo i podjęliśmy bardzo ciekawe tematy i też ludzie byli bardzo miło nastawieni do tego, co mówiliśmy. Chciałem jeszcze dodać, że no zaskoczyła mnie jeszcze jedna rzecz na, na tym konwencie, mianowicie kondycja samych organizatorów, ponieważ ja, jak ja jeszcze robiłem konwenty, pamiętam, że no, nie czułem się już drugiego dnia jakoś jakoś specjalnie, a nawet czułem się bardzo źle. Tymczasem e, organizatorzy zaprawieni w bojach widziałem. E, bardzo dobrze so, sobie radzili. Logiczne myślenie u nich e, nie nawalało. E, widać, widać, mieli okazję też do snu, kiedy było trzeba. E, sam konwent e, zrobiony no, po prostu na piątkę z plusem. No, nie było nic, czego by brakowało tak naprawdę. To jest, to jest, to jest ważne, czego Czego tak naprawdę nie można powiedzieć o wielu konwentach w Polsce, jeśli miałbym się czepiać, to tutaj po prostu nie miałbym się do czego przyczepić zupełnie. Właśnie jeżeli chodzi o na przykład same, same zaplecze cosplayowe, no to tutaj też no było tak wiele uczestników z tak naprawdę wyjątkowymi strojami, gdzie rzadko naprawdę można to na niektórych konwentach Doświadczyć. Poza tym były też właśnie bogate programy prelekcyjne. Dużo właśnie, była też wypożyczalnia gier planszowych, która no, była imponująca. Były pokazy również gadów wszelakich i świetnego węża boa, którego trochę bałem się. Mm bo naprawdę wyglądało no, dosyć groźnie, ale to była przemiła kobieta z tego, co później usłyszałem. Jak to zwykle bywa z kobietami, e, szczególnie jak są wężami. No Natomiast e, tak, e, dodałbym jeszcze, że było czym się zająć w przerwach pomiędzy chodzeniem między panelami. Mieliśmy okazję e, także pograć się w planszówkę, bardzo trudną planszówkę i zostać ograni przez żonę Grześka Gajka, którą serdecznie pozdrawiam pograliśmy sobie w Jęgę, pograliśmy sobie w manczkina. No To, co się powinno robić na, na dobrym konwencie, poznawać nowych ludzi, dużo, dużo czasu spędzać w dobrym towarzystwie, no a przede wszystkim zrobiliśmy to, co do nas należało, czyli właśnie panele i prelekcje. Pierwszym z paneli chyba dotyczących grozy był panel Grzegorza Gajka Horror z Polską w tle. Grzegorz, właśnie tak, prelekcja, przepraszam, była to prelekcja dokładnie, nie panel. Grzegorz zajął się tutaj takim tematem, jak podróżowanie po Polsce. Zresztą to jest to, co już trochę wspominaliśmy. To, to już taka trochę staje się popularniejsza turystyka po, w cudzysłowie turystyka, po opuszczonych miejscach, a tym bardziej, że Grzegorz wyszukiwał te miejsca, które jak najbardziej nadawałyby się na klimat opowieści grozy. Swoją prelekcję oczywiście podparł wieloma zdjęciami ze swoich podróży i wieloma faktami historycznymi doty dotyczącymi miejsc, które wytypował na takie jakby przytułki grozy polskiej. Dodać należy, że same te miejsca zmobbingowały trochę Grzegorza do tego, żeby napisał książkę właśnie w takich klimatach i to też się stało. Ta książka z tego co wiem wyjdzie w wideografię. Tak, czy mamy kciuki, żeby się stało to jak najszybciej? Grzegorz oczywiście zapełnił również całą salę swoją prelekcją. Było wiele osób, które widać bardzo zainteresowały się tym klimatem i to, co już wspomniałem, w Polsce jest to coraz bardziej taka popularna turystyka po różnych miejscach opuszczonych. Niestety, bądź co bądź, zdarza się ich coraz więcej, jeżeli chodzi o takie industrialne i postindustrialne Klimaty Grzegorz jednak zajął się czymś takim bardziej y, starodawnym, troszeczkę dworków, troszeczkę na przykład y, różnego rodzaju miejsc y, wiejskich, puszcz y, i małych miasteczek, które gdzieś tam pomiędzy nimi się kryją. No jedno z takich, które możemy wspomnieć, to jest Puszcza Białowieska, bardzo klimatyczne miejsce, zwłaszcza, że jest poprzecinana torami, wlokącymi się aż po horyzont, co też Grzesiek udokumentował dostateczną ilością zdjęć. No, w każdym razie zaraz po Grześku weszliśmy my z mapą cieni i o tym będziemy mówić oczywiście troszeczkę tak, w więcej dalszej, w, dalszej w dalszej części, dalszej części e, audycji, więc przejdźmy sobie już do e, paneli. No, ja dodam tyle, zanim przejdziemy do paneli, że... Publika no, dopisała po prostu. Nie, nie spodziewałem się też, że będzie tylu chętnych na inawidzone miejsca i, i, i takie obuszczone miejsca. Tak, bo właściwie można powiedzieć, że nasz, nasza prelekcja po części jakby no, splatała się z prelekcją Grzegorza Gajka mapa cieni bowiem jest to projekt dotyczący właśnie miejsc nawiedzonych w Małopolsce nawiedzonych y w różny sposób można to powiedzieć, jednak wiadomo, że chodzi tutaj przede wszystkim o nawiedzenia przez duchy, czyli klimatykę lekko taką ezoteryczno-okultystyczną. Wiele osób po samej prelekcji podeszło do nas i dzięki temu mamy kolejne lokacje, które można będzie zwiedzać, można będzie je opisywać i można będzie badać ich historię. Tym mniej więcej zajmuje się mapa cieni, ale jak już mówiłem, będzie o tym troszeczkę później. Jednego, czego nam w naszej że tak powiem konwentowej konwentowym planie, czego nam zabrakło, to akurat bycia na prelekcji Kazimierza Kircza Horror w Dzieciach, Dzieci w Horrorze. No, tu akurat nie mogliśmy być, mieliśmy inne wtedy rzeczy do zrobienia, ale Kazek nam to mam nadzieję wybaczył. Później rozmawialiśmy na panelach z nim na wiele, wiele innych tematów, więc mamy nadzieję, że złego nam nie ma, nie ma nam tego zasłu. panelem pierwszym, na które się dostaliśmy, były małe miasteczka, duże problemy, czy mało miasteczkowa grasa ma rację bytu? No i tak podsumowując, wyszło, że tak w sumie można by było zająć się bardziej tematyką małych miasteczek w Polsce, ale w zasadzie to nie ma po co, bo i czytelnicy jakoś się do tego specjalnie nie garną, jak widać autorzy, którzy też nie za bardzo mogą wyjść z miast na wsi. Gdzie musieliby troszeczkę pomieszkać i troszeczkę poczuć ten klimat, prawda, żeby, żeby trochę opisać. Owszem, mm, właśnie to małe miasteczka, jakby mają to do siebie. Oczywiście, tak już konkludując naszą dyskusję panelową, to, że. Właściwie z małych miasteczek ludzie uciekają i później do nich nie zawsze chcą wracać. Mówimy tutaj oczywiście o młodych ludziach, a większość pisarzy współczesnego horroru to jednak ludzie stosunkowo młodzi w porównaniu z, z np. No, ze starą ekipą fantastyki. Starą oczywiście w cudzysłowie, mam tutaj na myśli tylko ich dorobek oczywiście, no i lata, od których już tworzą. Literaturę. Tutaj akurat małe miasteczka, jak mówiliśmy, jakby nie są tym takim do końca dobrym, dobrą glebą na to, żeby wykwitł w nich horror, aczkolwiek jest coś takiego, że przecież w małych miasteczkach te tajemnice, jakie one nieraz w sobie skrywają, no dążą ku horrorowi. Można tam śmiało zbudować jakąś interesującą fabułę i pociągnąć ją naprawdę interesująco, ale tak jak y, wspominam, no, tak jak Grzegorz o w sumie to Gajek dobrze powiedział, że musi być też y, popyt, aby była ta podaż. Dokładnie. Znaczy, nie chciałbym y, skreślać Małych Miasteczek, bo zaraz się podniesie rwetes, że przecież jest dużo historii nawet polskich z, umieszczonych właśnie w takich, takich realiach. Ja się z tym zgodzę, owszem. Oczywiście i... ja wręcz by bym też za, bo temat, który poruszył Kazimierz Kyrcz jest interesujący i ja bym na przykład osobiście z radością czytał o Małych Miasteczkach, tylko tutaj akurat staramy się jakby pójść ponad nasze własne wymagania i nasze własne pasje, a pomyśleć o tym, jak taka literatura miałaby szansę, jaką miałaby szansę na rynku grozy. No w zasadzie też miałaby jakąś, jakąś szansę, natomiast to jest bardzo dużo wysiłku dla bardzo małego efektu i też musi, musiałoby być parę osób, które faktycznie by e, zrezygnowało z dotychczasowego życia i na jakiś czas przeniosło się na wieś, żeby to poznać na tyle dobrze, żeby można było o tym napisać. Znaczy, ja stwierdziłem i na panelu, i tutaj, że o wiele większą w tej chwili, o wiele większy potencjał ma choćby, nie wiem, horror e, związany z, te z tematyką ucieczki z kraju. E, z tematyką zetknięcia się z, e, prawda, ob obcą cywilizacją zachodnią. <śmiech> Mówiąc, bądź co, bądź obcą. <śmiech> bądź co, bądź obcą cywilizacją zachodnią. E, no i też tego, jak jak też się Polakom żyje na obczyźnie, prawda, więc... No wiadomo, to jest, to jest, jest coś, horror, to jest, co musi być w pewnym sensie lotne. Tak, no i horror też musi w pewien sposób odzwierciedlać e, nastroje i świat tego, w, taki, jaki, w jakim żyjemy, bo horror, tak, tak, horror nigdy nie był, to dobry horror nigdy nie był oderwany od rzeczywistości absolutnie, a, no chyba, że był to horror lovecraftowy, ale, ale zawsze raczej starał się poruszyć te problemy, w jakich e, żyje część społeczeństwa, która może tym horrorem się zainteresować. Oczywiście panele nigdy nie, dosz, nie doszły do jakiejś jednoznacznej konkluzji, były wręcz wymianą różnego rodzaju myśli, poszukiwań i tak dalej. To robimy również tutaj na antenie i to robiliśmy również na trzecim naszym panelu, który właściwie przeistoczył się w rozmowę na temat rynku grozy w Polsce. No jeśli się zadaje pytanie, e, jacy są najbardziej niedoceniani twórcy grozy w Polsce, no to twórcy grozy w Polsce obecni na panelu powiedzą, że to smoni. Tak, można powiedzieć, że wszyscy poza Łukaszem Orbitowskim i Stefanem Dardom. Tak, e, dokładnie. Znaczy prze, przede wszystkim Daliśmy ludziom parę nazwisk oprócz e, tych naszych, e, które, które, które powinni znać. Nie wiem, wspomnieliśmy Ole Zielińską, wspomnieliśmy Łukasza Radeckiego, tak, Magdalenę Kałżyńską, no. Olgę Haber, no właśnie. Łukasza Radeckiego już wspomniałeś, tak? też Także w każdym razie no, staraliśmy się nie zapomnieć o wszystkich najistotniejszych autorach, którzy tworzą obecnie i są wydawani przecież, czy to przez wideograf, czy inne oficyny wydawnicze, czy wydawnictwa. Też staraliśmy się przytoczyć poza tym szerokie grono fanów literatury grozy. Tak jak powiedzmy Paulinę Król z blogiem w Świecie Słów, czy, czy też, też Magdalena Palu, która tworzy kwason. Tak, prawda? tak, tak. O, kwasonie też było sporo mówione, więc tutaj też, też, też warto na, o tym napomnieć. Było oczywiście okiem na horror z Sebastiana Sołkowskiego, horror masakra i horror w walce z chorobą Tomasza Siwca. No, teraz to już mówię takie wszystkie te, te, te, te najpopularniejsze i najbliższe nam w chwili obecnej nazwiska i działalności, ale sama dyskusja dotyczyła również wielu innych autorów, wielu innych przedsięwzięć, którym sympatyzuje, czy to Kazimierz Kyr, czy właśnie Grzegorz Gajek, czy, czy, czy inni nasi dyskutanci, ponieważ no, dyskusja toczyła się w, oczywiście nie tylko między nami, ale w większym gronie, aczkolwiek widzieliśmy osoby, które zapisywały sobie w zeszytach nazwiska, notowały, więc widzimy, że zainteresowanie i głód jest. I oby było go jak najwięcej. I takie konwenty właśnie jak, jak on sprzyjają temu, żeby popularyzować właśnie polską grozę. I jak, widać, nadzieję, że... i jak widać zainteresowanie, to, to że się powtórzę, zainteresowanie taką literaturą i twórczością jest. I oby było jak największe. Żeby nie było zbyt death metalowo, To ode mnie jeszcze coś łagodniejszego Ale na pewno w klimacie Córka Grabasza w wykonaniu Mariusza Gabrycha Jest to oryginał z roku 73 Ci, którzy Często siedzieli przy ogniskach W latach 90 powinni coś takiego pamiętać Reszcie polecam Córka Grabarza ty dręczysz mnie Córko Grabarza te kwiaty wciąż przynosisz do mnie to Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj Jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób Jak tu ciemno, jak tu głucho, jak ponuro z każdej strony zwały ziemi, gniotą mnie. Czemu ty stoisz tu, stoisz nade mną? I dlaczego tak okrutnie śmiejesz się? Czemu ty dręczysz mnie, córko grabarza?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 że przychodzisz tu, co ranek budzisz mnie Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj Lepiej odejdź stąd i spokój mi daj Czemu ty dręczysz mnie, córko grabarza? Świeże kwiaty wciąż przynosisz do mnie tu Przestań już dręczyć mnie i nie powtarzaj, Jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób. Ty swym wzrokiem pragniesz przebić czarną ziemię. Chcesz zobaczyć, czy wygodnie w mi. Błagam cię, odejdź stąd, odejdź ode mnie. Nie zakłócaj mi spokoju Chociaż ty Czemu ty dręczysz mnie Córko grabarza Świeże kwiaty Wciąż przynosisz Do mnie tu Przestań już Dręczysz mnie I nie powtarzaj Jak twój ojciec sypał ziemię na mój grób Czemu ty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 W takim razie dzisiejszego wieczoru w Misterium Grozy spotykamy się z twórcami nowej adaptacji prozy Stefana Grabińskiego jego opowiadania Kochanka Szamoty. Ten tytuł będzie rosił również film, którego reżyserem jest Adam Uryniak, a przy którym współpracuje również będąca dzisiaj w naszej audycji Ewa Mroczkowska. Także witajcie w Misterium Grozy i będziemy mieli do Was kilka pytań, mam nadzieję, na które z chęcią odpowiecie i mniej więcej zdradzicie trochę kulisów całego powstania filmu. Miło Was gościć. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak więc co, Michał ma pierwsze pytanie w sumie. Do was takie. Haha, pierwszy, lewy sierpowy zaskakujący. Tak jest. No i ja, mnie ciekawi kwestia taka, że w Polsce robienie filmu Grozy jest ogólnie objęte jakimś takim tematem tabu troszeczkę. I e, jest, jestem ciekaw, dlaczego właśnie e, Gro zaatakujecie. To jest bardzo chwalebne i, i wszyscy tutaj Wam, wam bardzo kibicujemy. E, no ale skąd właśnie u Was, u was takie, taka zaciętość w, do tego gatunku? No może właśnie dlatego, że mało kto się tym zajmuje. E, a, że tak powiem, ja mam e, ja, e, miłość do horrorów noszę w sobie od... od... Wie, wielu, wielu lat. Zawsze lubiłem horrory, zawsze lubiłem je oglądać i zawsze chciałem, żeby w Polsce powstawały jakieś, jakieś, jakieś takie klimaty, bardziej, bardziej mrożące krew w żyłach. No ale no niestety nie doczekałem się jakiegoś wysypu horrorów. No a, ta, a pomysł na, na to, żeby robić, robić filmy grozy nosiłem w sobie już od dawna, no ale teraz poczułem chyba, że nadszedł czas. To jeszcze jako scenografka mogę dodać, że zawsze marzyłam o tym, żeby zrobić film grozy z tego względu, że chyba nie ma nic bardziej bardziej interesującego dla scenografa do zrobienia, bardziej, bardziej znana ikonografia, którą można w twórczy sposób wykorzystać. Zawsze to było moje marzenie, więc byłam bardzo szczęśliwa, mogąc właśnie brać udział w realizacji Kochanki Szamoty. Z tego co słyszę Ewo, to właśnie tutaj troszeczkę byłaś przedstawiona jako fotograf, ale z tego co słyszę teraz i co mnie bardzo cieszy, jesteś również scenografem w tym filmie, to... Myślę, że będzie to teraz fascynujące wyzwanie, bo widziałem Twoje zdjęcia, które już pojawiały się na Facebooku. Takie promocyjne odnośnie całości filmu i gdyby to wszystko poszło w taki mroczno, no ciężko powiedzieć, że gotycki styl, ale taki, to jest taki mroczno-nowoczesny, ja bym nawet powiedział, to byłoby to bardzo bardzo super. Masz właśnie jakieś takie wizje już na te scenografie przygotowane? E, nie, to nie, muszę to sprostować Tę informację. Zdjęcia są autorstwa Pawła Laby. E, ja zajmowałam się stylizacją i scenografią i też znalezieniem lokacji, w której były te zdjęcia A. robione. Sama się hobbystycznie też zajmuję fotografią. Zdjęcia robiłam zdjęcia naszych gadżetów chociażby, ale generalnie jestem scenografką i tym się zajmuję zawodowo. A dalszy ciąg pytania... Aha, czy mamy... już Tak, już mamy tak. bardzo jasną wizję tego, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Bardzo długo właśnie z operatorem Pawłem i Adamem rozmawialiśmy o tym i, i no jest to dość konkretna już wizja. Chcemy poza tym, że odwołując się do takiej znanej ikonografii filmu gotyckiego, wpleść tam pewne takie polskie motywy znane z trochę przywrócić taką właśnie z cieni w przeszłości taką ikonografię polskiego, tradycję polskiego dworu i to zmieszać właśnie, z, żeby, żeby to, to co zrobimy było takie typowo polskie. Taki mamy plan. I hmm. czy to właśnie dlatego wzięliście pod lupę Stefana Grabińskiego właśnie? Przyznam się szczerze, że jako przedstawiciel tam e, stowarzyszenia zajmującego się nagrodą Grabińskiego jestem zachwycony tym pomysłem e, właśnie żeby wziąć się. E, opowiadanie Stefana Grabińskiego i jestem ciekawy, dlaczego właśnie wy wpadliście na pomysł taki, żeby użyć tej prozy. No, między innymi dlatego, że Grabiński był Polakiem i jest osadzony w naszej tradycji literackiej. Też w jakiejś tam stopniu w tradycji filmowego horroru, choć to jest dość, dość, kró dość krótki rozdział. No, ale... Po co na przykład, po co, po co robić w Polsce filmy oparte powiedzmy na Lowcrafcie czy Edga po gdy jest materiał literacki równie dobry, a mniej znany, mniej, mniej rozpowszechniony na świecie, a niczym nie niczym nieustępujący tamtym tak znanym, tak znanym literatom. Poza tym no Grabiński jest, jest symbolem polskiego horroru, mm -hmm. jest y, zarówno, zarówno y, twórcy, współcześni pisarze horrorowi, tacy jak na przykład Łukasz Orbitowski, bardzo często odwołują lub odwoływali się do, do jego twórczości i on się dość, dość często pojawia. Poza tym no, też pierwsze taki chyba Prawdziwy polski horror, to właśnie filmowy, to właśnie była adaptacja Kochanki Szamoty w 1927 roku. Film nakręcony jeszcze, jeszcze niemy, który zaginął, nie istnieje. No i no nic, może warto go przywrócić razem z szeroką wiedzą, z szeroką świadomością o Grabińskim jako autorze. Właśnie, film z 27 roku, który zaginął, czy wam udało się odnaleźć jakieś, jakiekolwiek materiały związane z tym filmem? Poza zdjęciami oczywiście. No, no niestety nie ma zbyt wielu śladów po tym filmie. No istnieje kilka zachowanych recenzji, ale to dość krótkie, dość krótkie teksty, z w których, w których można jednak się dowiedzieć, że e, krytycy byli... Z, zainteresowani warstwą plastyczną e, i takimi, takimi e, nawiązaniami do, e, do awangardy filmowej, e, no ale niestety no, z, filmu, z filmu pozostało zaledwie kilka fotosów i plakat i to, to, to tyle, co można dowiedzieć się o, co można zobaczyć z kochanki Szamoty, z Leona Trystana. Szkoda, myślałem, że udało Wam się gdzieś coś wyszperać jeszcze więcej. Nie przy, przy takim filmie muszę... o tym, żeby, żeby coś gdzieś ktoś posiadał. O, wielka szkoda, przynajmniej też z naszego punktu widzenia, oczywiście. Chciałem jeszcze Was zapytać, pozostając przy polskim kinie grozy, czy właśnie według Was, jako takie polskie kinogrozy. W ostatnich latach istnieje. Wiadomym jest, że wcześniej, tam w latach, bodajże to chyba 60-70, powstawało trochę takich nowel na podstawie prozy, zresztą, bądź co, bądź co, właśnie, trafnie, Adam, zauważyłeś, z zachodniej. Tam były adaptacje Poego, jeszcze kilku innych autorów, z tego co przynajmniej ja pamiętam, ale z tych nowych filmów grozy, czy cokolwiek byłoby takiego, co zwróciłoby Twoją, Waszą w ogóle uwagę? No, tych. Wiem, że było tego niewiele. No było bardzo niewiele, bardzo niewiele. Filmem, który w jakiś tam sposób zahacza o, o kinogrozę, horror, był film Hiena, bodajże z 2006 roku. To był dość ciekawy film, który rozgrywał się w w scenerii postindustrialnych miast bo to bodajże, bodajże w Wałbrzychu to się rozgrywało, gdzie, gdzie, gdzie małe dzieci bały się z, z dzikiej hieny, która ponad uciekła z cyrku i powiązane to wszystko było z, z, ze zbiegłym psychopatycznym mordercą. Tak, zapamiętałem film, który miał dość ciekawą ikonografię, ale nie cieszył się zbyt dużą popularnością, zdaje się zdaje się w kinach bardzo krótko istniał. Jeśli chodzi o inne, inne rzeczy, no to w ogóle ciężko mówić o polskim kinie grozy, bo ono de facto nie istnieje. Powstało oczywiście kilka ciekawych krótkie, krótkometrażowych filmów, e, czy też etiud studenckich, ale no, prawie żaden z nich nie przebił się do jakiejś e, szerokiego, szerokiej dystrybucji. No właśnie, był taki jeszcze jeden film, który bardzo wcześniej zachwalany, a który przynajmniej w moim odczuciu okazał się trochę takim fiaskiem poram roku. Nie wiem jak wy byście się odnieśli do tego obrazu akurat, który chyba był ostatnim takim kinowym polskim horrorem. No tu nie chciałbym jakoś specjalnie wchodzić w recenz recenzowanie filmów, ale powiedzmy pora roku to jest rodzaj horroru, którego ja nie który ja niespecjalnie cenię. To powiedzmy tradycje, tradycje pił i, i hosteli i tego typu filmów niezbyt mnie niezbyt mnie interesują, wolę jednak horror osadzony bardziej w tradycji takiej no, gotyckiej, jak już, jak już, jak już mówiliśmy. To może przejdźmy e, do waszego filmu. Bardzo mnie interesuje dobór aktorów e, występujących w waszym, w waszym dziele. E, może parę słów o tym opowiecie. No, jeśli chodzi o aktorów, to po pierwsze postać głównym bohaterem filmu Józefa, Józefa Szamotę zagra Rafał Maćkowiak, to no, znany aktor, znany chociażby z takich filmów, jak. E, w długokolorowym kolorowym wzgórzem, czy głośniej od bomb Wojcieżka. aktor z Teatru Rozmaitości Warszawskiego człowiek z którym od bardzo dawna chciałem współpracować miałem nadzieję, że, że, że, że zgodzi się zagrać w moim filmie, no i udało się zadzwoniłem do niego, napisałem maila, swój scenariusz i Rafał się w zasadzie od razu zgodził. Z kolei kochanka Szamoty, czyli Jadwiga Tą postać wcieli się Małgosia Kowalska. To jest młoda aktorka również z Warszawy, która w zeszłym roku skończyła Akademię Teatralną. Do tej pory grywała w kilku, zagrała w kilku teledyskach, w kilku etiudach studenckich. ma też również epizod w kamieniach Naszaniec. No a z, jeszcze z obsady drugoplanowych postaci, no to, to w, w rolę Ignacego, czyli Stangreta, wciela się Michał Hołka. To jest mój kolega, mój przyjaciel, aktor, z którym już wielokrotnie współpracowałem w trakcie poprzednich filmów, które, które zrobiłem w poprzednich, w poprzednich latach. Co do, co, do, co do doboru aktorów, no więc już w momencie, kiedy pisałem scenariusz, to jakoś sobie wyobrażałem te postacie od strony fizycznej, od strony jakiegoś tam zachowania, nawet głosu, no i trochę na tej zasadzie próbowałem dobrać, dobrać, dobrać te postacie, żeby, żeby pasował po prostu do mojej wizji. No i tak jak w przypadku, jak w przypadku tych aktorów, o których, o których, o których wspomniałem, no wydaje mi się, że sądząc po, po pierwszych naszych próbach chyba się udało. Tak sobie jeszcze rozmawialiśmy przed audycją odnośnie też miejsc, w których będzie kręcony film Kochanka Szamoty. I tutaj akurat też miałbym takie pytanie o przytoczenie tych miejsc w ogóle jeszcze tym bardziej wrócę może do samego trailera, czy teasera, który został zaprezentowany szerzej publicznie i który, no, bądź co bądź, wzbudził niesłychaną uwagę i zainteresowanie z naszej strony, jak również to, że, no, ze względu na bardzo świetne nakręcenie samego tego, tego filmu, no to, to to nas właśnie bardzo urzekło, można powiedzieć. W takim razie, gdzie mniej więcej znajdują się te lokacje i i jakie macie plany na sam sposób nakręcenia już głównych ujęć do filmu, bo teaser bodajże nie był kręcony chyba w żadnym specjalnym wypożyczanym miejscu czy, czy, czy jakimś wyszukiwanym? Tak, to je, jeszcze właśnie się tutaj dopytam, to będzie pytanie podwójne z naszej strony, e, bo mnie interesuje też właśnie w kontekście też scen i miejsc, też scenografia, bo prawda, trudno by się oczekiwało, żeby e, po was efektów e, iście hollywoodzkich przy, przy budżecie, wiadomo, mało holiłuskim. i ja się akurat tutaj cieszę bardzo, bo że nie będzie wiało przynajmniej sztucznotą. E, jak się robi właśnie w takich miejscach i też jak się przygotowuje plan tak żeby małymi bądź co bądź kosztami zrobić coś, co będzie wgnietało w ziemię może zacznę od pierwszego pytania. Jeśli chodzi o lokację naszą główną w teaserze, był to młyn i z którym, no jednak mieliśmy bardzo duże problemy ze znalezieniem takiego młyna, ponieważ szukaliśmy młyna z tego właśnie powodu, że nie mieliśmy zbyt dużego budżetu, szukaliśmy młyna, który miałby czynną e, całą tą aparaturę działającą i to było bardzo trudne do znalezienia, bo w większości skansenów na ogół są już pozbawione koła młyńskiego i po prostu stoją takie udające prawdziwy młyn e, i zjeździliśmy tutaj w województwie małopolskim spory, spory kawał, yy, sporą spory miejscowości. I w końcu zaliśmy taki młyn po prostu, który należał do dawnego młynarza, który miał go gdzieś tam przy swoim domu rodzinnym yy, i wynajęliśmy u niego właśnie tą, tą miejscówkę, żeby móc to zrobić. Yy, druga lokacja, bo młyn jest, z ze, zewnątrz jest ogrywany zupełnie gdzieś indziej. Jest to Kansen w Kolbuszowej yy, i właśnie wnętrza są w Małopolsce. A jeśli chodzi o, o film, yy, no to poszukujemy przede wszystkim e, pałacu, pięknego, opuszczonego pałacu, który moglibyśmy wykorzystać twórczo. E, z tym też jest bardzo duży problem, ponieważ na ogół, kiedy znajdujemy Piękny pałac, okazuje się, że jego wnętrza są zupełnie zniszczone, więc e, nie możemy tam robić, a kiedy znajdujemy jakieś ciekawe wnętrza, to z kolei z zewnątrz zupełnie się do tego nie nadaje, więc podejrzewamy, że trzeba będzie naszą, naszą <mintować> scenografię po, zrobić w połączeniu paru pałaców, paru, paru miejsc, bo inaczej chyba nie damy rady. E, no i niestety, jak jest nieduży budżet, trzeba szukać lokacji, które w dużym stopniu e, odpowiadałyby, których stan za stany e, byłby już ciekawy, czego, czego nie musielibyśmy budować od początku, gdzie na przykład moglibyśmy po prostu wypożyczyć meble i poddać wnętrze pewnym ingerencjom scenograficznym i, i w taki sposób to robić. Niestety nie jesteśmy w stanie wybudować sobie tego wszystkiego, bo to są no, jasne. Koszta, koszta niesamowite, ale w tym filmie i tak, mimo małego budżetu, chcemy bardzo dużą część, dużo większą niż zazwyczaj przy tego typu niskobudżetowych produkcjach przeznaczyć na scenografię, co, co mnie bardzo cieszy i co reżyser i operator sami sami czego chcą, bo to sama nie muszę walczyć jak zazwyczaj bywa, tylko rzeczywiście jest tu chęć, żeby tą scenografą naprawdę dużo podziałać, bo jest dosyć istotnym elementem dla oddania nastroju, który chcemy oddać. Poza tym oprócz wnętrzu duże znaczenie będą odgrywały plenery. Plenery dookoła, dookoła pałacu, które też muszą być, muszą być dzikie, naznaczone pewnym, no, pewnym jakimś takim metafizycznym pierwiastkiem, gdzie na pewno będziemy generować Jakieś, jakieś mgły, być może szukamy też kaplicy, co też jest dużym problemem i kaplica pewnie będzie wymagała największej pracy scenograficznej, takiej najbardziej związanej z pewnym budowaniem. A, no, a oprócz tego mamy też takie ciekawe wnętrze w pałacu, które sobie wymyśliliśmy, na przykład strych, który będzie pełen pamiątek po dawnym właścicielu pałacu, i będą to wypchane zwierzęta, ponieważ ten hrabia był wielkim fanem myślistwa. i chcemy zrobić tam po prostu takie zupełnie psychodeliczne wnętrze pełne wypchanych zwierząt i mm. właśnie pajęczyn, takie po prostu zupełnie gotyckie miejsce. A właśnie dopytując, czy już są jakieś konkretne takie wybrane miejsca, bo ja z tego, znaczy to do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale zdjęcia już no przynajmniej za pół roku, więc czy takie lokacje już mniej więcej gdzieś macie tak utarte? Mamy kilka powiedzmy miejsc, które, które wchodzą w grę, no ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby, żeby o tym wszystkim mówić, ponieważ no, jak sami wiecie ten etap domykania budżetu scenograficznego nie jest jeszcze, jeszcze zakończony, więc też nie mamy stuprocentowych powiedzmy jeszcze umów. Z, z, z tymi miejscami, więc no, na razie niewiele, niewiele chcielibyśmy też o tym mówić, bo, ano, jasne. bo, bo, bo no, no, jeszcze, jeszcze na 100% nie możemy wszystkiego, wszystkiego zdradzić. No to jest apel do naszych słuchaczy w takim razie, jeśli macie jakieś ciekawe miejsca, o których tutaj wspomnieli twórcy, piszcie, piszcie do, do właśnie do nich, tak? Jeśli... Tak, jak najbardziej czekamy na, na, na wszelki odzew ze strony wszystkich zainteresowanych. Yy, taki scouting jest niezmiernie ważny, a, a ciężki do przeprowadzenia, wymagający dużo czasu. Więc jeśli tylko ktoś chciałby nam pomóc, bardzo prosimy. Zdjęcia z tego, co rozmawialiśmy, Adam, wcześniej mają się odbywać mniej więcej koło grudnia, tak? I... Yy, tak, planujemy... Yy cały film, cały okres zdjęciowy podzielić na dwa etapy. Pierwszy odbywałby się w grudniu i wtedy nagrywalibyśmy wnętrza, no i później wiosną e, plenery. Hmm, taki już plan. E, co nadal nam jeszcze tutaj siedzi? E ogólnie. O, właśnie, jeszcze miałem się zapytać, bo tak, będzie etap tworzenia, wiadomo, nagrywania wszystkich ujęć, zdjęć i tak dalej, no i później będzie postprodukcja. I chciałem zapytać się, bo tutaj akurat Ewa jest scenograf, głównym scenografem waszego filmu, ale czy poza właśnie takimi naturalnymi efektami specjalnymi macie coś takiego w postprodukcji, jak na przykład możliwość korzystania i budowania dalej efektów specjalnych, cyfrowych, czy chcecie właśnie pozostać raczej wierni, wierni tym klasycznym y, możliwościom kina? No generalnie wolelibyśmy zostać przy y, tych klasycznych możliwościach, aczkolwiek nie wykluczam, że pewnie będzie, będziemy musieli wykorzystać również jakieś powiedzmy możliwości komputera choć no też w dalszym ciągu jeszcze nie jestem w stanie dokładnie dokładnie jeszcze wszystkiego za, zaplanować dopóki nie skończyła się jeszcze nasza akcja na Polak Potrafi, ale generalnie nie chcielibyśmy, nie będziemy na pewno budować tego filmu na green screenach i tworzyć go całkowicie w komputerze Wolimy plus, jednak plus Wolimy, wolimy oprzeć się na, no na, na tym, co naprawdę istnieje, o tak. Poza właśnie efektami specjalnymi chciałem się zapytać w, właściwie Jakie do jakim dysponujecie sprzętem? Co macie do dyspozycji? Bo jeżeli chodzi o teaser, wspomniany już, kochanki szamoty, no, dla mnie on wygląda naprawdę po amerykańsku, naprawdę jest zrobiony znakomicie i chciałem się zapytać, na jakim sprzęcie pracujecie w takim razie, żeby uzyskać aż tak fajny, no, bądź co, bądź hollywoodzki po części efekt? No właśnie, ze sprzętem jest dość ciekawa sprawa, ponieważ to jest akurat jedna z niewielu rzeczy, o które nie musimy się bardzo martwić, ponieważ my, my twórcy, kochanki szamocy, współpracujemy, pracujemy w ramach takiej naszej grupy filmowej Butchert Films, która istnieje już wiele, wiele, wiele lat i tak się akurat składa, że wielu spośród naszych znajomych również pracuje w filmie i Ktoś posiada kamerę, ktoś, e, ktoś rekorder, ktoś światła i tak dalej, i tak dalej. Więc no, dysponujemy bardzo dobrym sprzętem. Ten teaser był kręcony na kamerze Sony FS700 z rekorderem, więc mogliśmy nagrywać e, zdjęcia w rawach, co zbliża nasz jakością w zasadzie do, e, do taśmy filmowej i mhm. nie ma nie ogranicza, nie ma żadnych ograniczeń później w postprodukcji. Ob, w obróbce, no właśnie. Tak, tak, tak. Więc jest to, więc jest to wspaniała sprawa. E, no, to, jest, to jest ten nasz podstawowy sprzęt. No, oprócz tego no, dysponujemy również kimbalami, e, także, także mamy dostęp do, i, do, i do dronów, i, do, i, do, no, i do, oczywiście do profesjonalnego światła. E, tu też chyba nie ma sensu wymieniać wszystkich, no, wszystkich no, tych sprzętów, ale nie, no, nie, nie, to, tak, tak... Się akurat, tak się akurat składa, że jesteśmy też w stanie nakręcić ten film odrobinę taniej, ponieważ ten sprzęt nie jest aż takim, tak. e, aż takim problemem. No i dla mnie w sumie rzecz najważniejsza, jeśli o, o mnie chodzi, kiedy planujecie, kiedy myślicie, że film będzie gotowy, kiedy trafi do widza. I no nie, w zasadzie jak, jak trafi, to też jest bardzo ważne. Czy macie jakiś e, pomysł, żeby go puszczyć w całej postę w kinach właśnie, czy, czy jak, jak to będzie wyglądała dystrybucja? E, no, e, z dystrybucją... E... Z dystrybucją problem wygląda ta, w ten sposób, że e, w zasadzie w Polsce nie ma kanałów dystrybucji na u, filmy krótkometrażowe, w każdym razie w kinach. E, podejrzewam, że e, początkowo będziemy, zaczniemy od e, pokazów festiwalowych, od pokazów konwentowych. E, premierę chciałbym zaplanować, e, no mniej więcej za rok od teraz, czyli, e, czyli, czyli na początek wakacji. Wydaje mi się, że jest to... Wakacyjny blockbuster. Wakacyjny blockbuster, tak. No i odnośnie dystrybucji, no to tak jak mówię, no początkowo będą to festiwale, pewnie telewizja i, no i, no, i, no, i w ostatniej w, w ostatni rzucie internet. Ale postaramy się wprowadzić, spróbować przynajmniej wprowadzić go, prośbę do kin. Jest, wiemy, że jest kilku potencjalnych dystrybutorów, którzy są zainteresowani wprowadzaniem krótkich metraży do kin, no, ale to jeszcze jest jeszcze jest za wcześnie, żeby, żeby, żeby coś obiecywać, żeby coś, czym się chwalić. A jak wygląda w ogóle Wasza cała akcja na Polak Potrafi? Z tego co widziałem, udało Wam się zebrać już bodajże ponad 20% założonego do celu, założonych do celu pieniędzy. Co teraz przed Wami? Co, co jeszcze należałoby według Was zrobić? Czym jeszcze Was wspomóc? No, akcja rozpoczęła się dokładnie tydzień temu, zebraliśmy, tak jak mówiłeś, ponad 20%. 20%. No, przed nami jeszcze 80% z zaplanowanej sumy. Zbieramy na. głównie zbieramy przede wszystkim na scenografię. Zaplanowana suma przez nas 116 tysięcy. No, cóż potrzebujemy? Potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy wsparcia, razem materialnego, ale przede wszystkim potrzebujemy wsparcia. Poczty Pantoflowej, wszystkich fanów horroru, wszystkich ludzi, którzy byliby zainteresowani naszym filmem Chciałbym ich prosić, żeby przekazywali wiadomość o tym filmie, wiadomość o tej akcji. Dalej, dalej. Może, może wtedy informacja o nas, o kochance Szamoty, o akcji na Polach Potrafi, trafi do ludzi, którzy byliby zainteresowani no, zainwestowaniu swoich, swoich pieniędzy w nasz, w nasz film. Wtedy, wtedy wtedy nasza akcja się uda. Oczywiście będziemy starać się też działać dość aktywnie. Chcielibyśmy, na pewno to zrobimy, przejechać się na kilka konwentów, na kilka festiwali filmowych. Mamy przygotowane różne gadżety związane z tym Mamy przygotowane plakaty, ulotki, no i tego, tego typu akcje przed nami. Czyli akcje rzucania w oczy się już są. <grych> w takim e, razie. Ale musimy, musimy to zrobić jeszcze mocniej. No to dopiero początek. A no jasno. No a, a. właśnie ma, mówimy o początku, a ja jestem ciekaw, czy zaglądacie w dalszą przyszłość. Czy będziecie w, przy, w przypadku dobrego odbioru, którego wam jak najbardziej życzę, e, jakie filmy dalej będziecie robić? Czy, właśnie, czy czy jest to związane gdzieś dalej z kinem grozy, czy raczej to tylko taki tak jest. wypad pasjonacki, jednorazowy? No, cóż mogę powiedzieć, no, plany, plany i nadzieje są takie, że Będziemy dalej robić film. Mam jeden scenariusz, dużo, dużo większy, dużo dłuższy, e, również związany z, polskim, z polską literaturą grozy, e, scenariusz filmu pełnometrażowego, no, ale jak do tej pory nie było możliwości go, go zrealizować, niestety e, nie znalazł się producent, który byłby zainteresowany. No Też nie, będę, nie, chcę, nie chciałbym zdradzać e, teraz, co to jest, bo... O, no, już miałem pytać, już miałem pytać. Niestety nie mogę powiedzieć. E, w każdym razie, jeśli my liczę... No, ja teraz no, to... będę spał? no z, z, b, b, będzie po co żyć powiedzmy w każdym razie e, liczymy na to liczę na to, że jeśli kochanka Szamoty odniesie sukces to też łatwiej będzie z tym, z tym większym projektem no, e, realia, realia są takie że jeśli chce się funkcjonować w przemyśle e, jeśli chce się funkcjonować w przemyśle filmowym to, to SMS przypisam już komórka wyłączona to ja ze swojej strony mhm. chciałam powiedzieć, że chętnie zrobię scenografię do każdego polskiego filmu Grozy, bo e, uwielbiam tą ikonografię i poświęciłam nawet e, swoją pracę licencjacką o. tematowi polskiego, polskiego filmu Grozy, co było chyba zresztą pierwszą pracą poświęconą taką, powiedzmy naukową, poświęconą temu zagadnieniu, więc chętnie zrobię każdy horror i czekam na oferty. <śmum> o, to już jest na pewno spora rekomendacja i to coś mi się wydaje, Ewa, że teraz to będzie wzbudzenie zainteresowania ludzi, żeby sięgnęli, yy, znaczy no, z, z w pewien sposób pewnie chcieli wydrzeć od ciebie tą pracę, chyba że ona w pewnym z, y, po pewnym czasie gdzieś będzie miała okazję być opublikowana, bo tym jestem zainteresowany? E, chętnie udostępnię. Jeśli ktoś e, pragnie przeczytać, to chętnie udostępnię. Da, no to zaraz będziesz miała maila ode mnie. Dobra. <głos> ode mnie chyba też. Tak, no to ja jeszcze pociągnie ten temat właśnie y, polskiego horroru i polskiej grozy. Jak wy ludzie filmu zapatujecie się i na polską grozę literacką w tej chwili, i na polski horror filmowy, o czym trochę już mówiliśmy. No, tak, na no, polski film, no to możemy już troszeczkę tak. ten, ale właśnie jeszcze sam, sam rynek jakby literatury horroru w Polsce, jak, jak widzicie go w czy, czy, czy jesteście zainteresowani współczesnym, współczesnym horrorem? Ja muszę przyznać, że z horrorem literackim spotykam się od czasu do czasu, zaledwie. Czytałem kilka, kilka opowiadań. Dość dobrze znam twórczość Łukasza Orbitowskiego. To jego, jego te wczesne opowiadania i powieści, to wszystkie czytałem. Natomiast jeśli chodzi o jakąś szerszą wiedzę na temat współczesnej literatury horrorowej, to jest ona dość dość symboliczna, że tak powiem. Będziemy w takim razie w naszej audycji dalej edukować. Proszę, pr proszę bardzo, ponieważ jest to niezwykle, niezwykle wciągający świat. Tak, on teraz wydaje mi się, że coraz bardziej rozrasta się i dlatego mam szczerą nadzieję, że tak będzie i że wszystko się tak potoczy, że dzięki temu, że zainteresowanie literaturą grozy coraz, jest coraz silniejsze, to tym samym właśnie kochanka Szamoty będzie mogła wyjść na tej fali jak najbardziej. Również mam taką nadzieję. Tak jest. Niech nam horror wszystkim e, dobrze świeci. <śmiech> Albo wręcz przeciwnie. Zależy <śmiech> od horror. <śmiech> W takim razie dzisiejsza nasza rozmowa, mam nadzieję, że nie ostatnia i że będziemy się spotykać być może nawet co jakiś czas, kiedy pojawią się jakieś nowinki związane z filmem, coś pójdzie do przodu, to będziemy trzymać rękę na pulsie, reagować. Dzisiejsza nasza rozmowa, myślę, że dobiega powoli końca. W takim razie my przede wszystkim chcieliśmy bardzo podziękować za możliwość tego wywiadu. Bardzo się cieszymy, że byliście w naszej audycji i oczywiście Życzymy jak największych sukcesów w pracy nad Kochanką tak Szamoty. a naszym słuchaczom polecamy akcję w promocji kochanki Szamoty na polakpotrafi.pl. Tak, tak. Wszystkie informacje zresztą można też uzyskać przez Facebooka, mam nadzieję, bo tam y, informujecie oczywiście o wszystkim, więc y, chcący będzie mógł to spokojnie wszystko znaleźć. Tak, zapraszamy wszystkich na nasz profil na Facebooku. Bardzo dziękujemy za rozmowę. No i cóż, no i będziemy, się, będziemy się często, mam nadzieję, spotykać i rozmawiać o tym filmie, bo on na pewno powstanie. Dziękujemy bardzo. Żeby nie było tak zbyt lajtowo, że nie gramy mocniejszej muzyki i tylko wilcy dzisiaj święcili swój triumf, to może coś z Mrocznego Świata zombie, i Necrophagia z utworem Season of the Dead. W tym tygodniu ukazała się oficjalna dla nas wyjątkowa informacja na temat antologii grozy, jaka ukaże się w październiku w Polsce. Antologii pod tytułem Mapa Cieni. Antologii, nad którą pracowaliśmy wspólnie z Michałem, ho, ho przez ponad pół roku intensywnie, a później przez następne trzy lata Michał w większości akurat zajmował się powodowaniem tego, żeby wreszcie ta antologia ujrzała światło dzienne. A czym jest mapa cieni? No to będziemy zaraz właśnie o tym wszystkim mówić. Mówiąc najprościej, mapa cieni to jest połączenie beletrystyki i publicystyki. Bierzemy nawiedzone miejsca. Ogólnie wychodzimy od tego, że groza Najlepsza jest taka, która jest związana z rzeczywistością. I jeśli by bardziej to podkręcić, to wyszłoby coś ciekawego. A jak można podkręcić rzeczywistość? Ano, tak, że zwyczajnie znajdujemy nawiedzone bądź też no, bardziej historię o nawiedzonym miejscu i tam też ulokujemy akcję naszego opowiadania. Tak też się dzieje w mapie cieni. Yy, znajdziemy 16 miejsc. O których się mówi, że są nawiedzone Specjalnie używam słowa miejsc Ponieważ nie są to tylko Opuszczone i nawiedzone Domy, ale też jest, pojawia się, Pojawiają się osiedla Lasy Mosty Tak, nawiedzone mosty jest tego całe, całe multum. Do antologii dołączyło też 15 poza mną autorów grozy, którzy zgodzili się napisać do, tegoż, do tych reportaży opowiadania. Tak w skrócie wygląda, wygląda antologia. Do tego są też zdjęcia, które wykonał mój szanowny współredaktor Krzysztof Biliński. Do tego też są filmy, które można zobaczyć na YouTubie i także będzie szereg różnych ciekawych bonusów, o których będziemy informować pewnie już przez media społecznościowe. Ale mówiąc prościej o genezie mapy cieni, cóż, Krzyśiek, może ty wspomnisz tym razem. Raz. A, geneza. Geneza była taka, że właściwie pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest właśnie tutaj siedzący obok mnie Michał Stonawski. To on wyszedł z taką inicjatywą, że coś należałoby zrobić w literaturze grozy na takim polu jak istniejące już nawiedzone miejsca w naszym kraju. Te miejsca Michał wnikliwie wyszukiwał za pośrednictwem internetu, magazynów, poczty pantoflowej i tak dalej. Stworzyliśmy taką wspólną listę, którą później oczywiście zaczęliśmy weryfikować. Weryfikacja polegała na tym, że jechaliśmy w konkretne miejsce, robiliśmy o nim materiał, czyli robiliśmy zdjęcia, nakręciliśmy filmy, a następnie pytaliśmy wszelkich ok okolicznych mieszkańców, czy coś na temat tych nawiedzonych miejsc wiedzą. Odbiór takiego naszego pytania na temat nawiedzonych miejsc był różny. Ludzie jednak częściej coś starali się nam pomóc, coś powiedzieć, w czymś nas naprowadzić, a tym samym trafialiśmy później do osób, które rzeczywiście potrafiły o tych historiach coś opowiedzieć. Szczególnie wspomnę dwie babcie na ulicy świętej Jadwigi, które można by było określić jako moherowe babcie i po których byśmy się zupełnie nie spodziewali tego, że zapytane zaczną nam jedna przed drugą przekrzykiwać się o informacjach dotyczących nawiedzonego miejsca położonego zaraz obok i tego jak tam, jakie tam duchy straszą czy nie tych historii było dużo więcej, ponieważ nawet zdarzyło nam się być w jednym z tak zwanych nawiedzonych domów, który jest to zamieszkany przez właścicielkę, która tak, owszem, twierdzi, że ten dom jest nawiedzony, jest to dom po wisielcu, ale ona oczywiście niczego się nie boi, nic ją tam w gruncie rzeczy nie straszy i tak dalej. tam, że znajdywanie w zasadzie Podejście do tej właścicielki i do tematu tego domu było dosyć ciekawe, ponieważ nie wiedzieliśmy, po pierwsze, nie wiedzieliśmy o tym, że to miejsce w ogóle istnieje. Jest to dom położony na łosej Górze w Witkowicach i dowiedzieliśmy się o nim, będąc w okolicy robiąc materiał o nawiedzonym lesie witkowickim. Sąsiedzi i mieszkańcy tego rejonu... Nie za bardzo wiedzieli, o czym my mówimy, pytając ich o ten nawiedzony las, i o rzekome zniknięcie tam grupy e, studentów. Natomiast jeden przez drugiego wskazywali właśnie e, dom nawiedzony na górze. No i kiedyś tam, kiedy tam dotarliśmy, e, stwierdziłem, że no, jest to dom jak najbardziej e, zamieszkały, zamiast e, nie przez duchy, tylko przez jakieś osoby. Dzwoniąc tam i e, widząc dreptającą w szybko narzuconej kurtce e, z panią już w trochę starszym wieku. stwierdzono będzie troszeczkę dziwnie, jeśli tak od razu bym zapytał, prawda, o, o to, czy, czy to nawiedzone miejsce jest właśnie, właśnie, u niej. to się pytam. Dzień dobry, proszę pani, bo, wie pani, robimy taką książkę. Taka książka nazywa się Mapa Cieni i e, chodzi o nawiedzone miejsca, no bo e, słyszeliśmy, że tutaj gdzieś w okolicy jakieś nawiedzone miejsce e, jest. Na co ona uśmiecha się lodośnie i krzyczy, tak, tak, to u mnie straszy, u mnie straszy. No i tak wygląda odbiór e, tejże książki u większości mieszkańców. Mówiąc dalej o mapie cieni, trzeba jeszcze powiedzieć, że materiały do książki zbieraliśmy, jeżeli chodzi o te materiały redakcyjne, zbieraliśmy w roku 2012, po czym... Mniej więcej tak od wiosny i, i przez, przez wakacje. Tak, aż do, aż do jesieni, aż bo do pamiętam, jesieni. że jesienią byliśmy w lesie witkowickim, już takie były pierwsze przymrozki, coś tam się takiego... Y już, już, już tchnęło to zimą, a my zamykaliśmy materiał, że tak powiem, ten publicystyczny. Tak, w ostatnim miejscu byliśmy już na początku 2013 roku, gdzieś na wiosnę. Po tym całym zbieraniu materiałów udostępniliśmy naszą dokumentację 16, no właściwie. 14 już poza nami pisarzom literatury Grozy. Wśród nazwisk, jakie będą w mapie cieni, będziemy mogli oczywiście znaleźć takie oto osoby jak Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Maciejewski, Kazimierz Kyrcz, Łukasz Radecki, Magdalena Kałżeńska, Dawid Kain, Sylwia Błach, Franciszek Zgliński, Marek Grzywacz, Aleksandra Zielińska, Michał Gacek, Rafał Christ, Piotr Remer i J.D. Bujak. Oni wszyscy zaangażowali silnie się w nasz projekt. Opowiadania, które stworzyli są naprawdę na wysokim poziomie, wyjątkowe i dzięki temu ta antologia nabrała jeszcze większego, miejmy nadzieję, polotu i blasku. Wszystko to już, tak jak wspominałem, w październiku ukaże się za pośrednictwem wydawnictwa Van der Buk. Wydawnictwa, które właściwie ostatnimi czasy, tak silnie zainteresowało się naszą książką i całym projektem z tym związanym, że wreszcie mamy nadzieję, że znalazł się taki wydawca, który podoła całemu temu projektowi, bowiem niektórzy już wcześniej chcieli jakby zmierzyć się z wydaniem tej książki, ale jednak niestety nie pozwoliły im na to, czy środki finansowe, czy też zaplecze, jakie znaczy, posiadają. szczerze, tak naprawdę to wygląda na to, że temat ich przerósł pieniężnie, zwyczajnie. Nie mieli... Znaczy, sytuacja wydawców w Polsce jest dosyć dramatyczna, ale zainteresowane były naprawdę giganty, jeśli chodzi o wydawnictwa polskie. I ich także ten, ten projekt po prostu przerósł. Oni chcieli to wydać, oni podpisywali już z nami tak zwane umowy przedstępne, dlatego tak to też się długo ciągnęło, a potem okazywało się po paru miesiącach, że zwyczajnie nic tego. I cała zabawa zaczynała się od nowa. Aż wreszcie no, udało nam się spotkać z Michałem Stacherem i całym sympatycznym teamem wydawnictwa Vanderburg, które podjęło na siebie to ryzyko. Michał, no, dziękujemy Ci i mamy nadzieję, że to się opłaci. Także we własnym interesie, oczywiście. Mapa Cieni bowiem to nie tylko y, sama książka, ale również projekt, który rozrasta się dookoła tego i myślę, że. Y, no, na jednej książce się to nie skończy i tylko na antologii, ale również na innego rodzaju działaniach, ale o tym na razie jeszcze nie będziemy może tak silnie wspominać, a będziemy dopiero dawkować jakby to, co będzie działo się z antologią jeszcze przez ten czas, do czasów wydania, bowiem już tutaj kilka planów jeszcze przed wydaniem książki będzie owocowało w różnego rodzaju ciekawostki, które myślę, że zainteresują wielu ludzi, zafascynowanych właśnie takim, takim tematem y, oraz literaturą grozy. Co do y, samej tematyki właśnie nawiedzonych miejsc, to jest to akurat temat dosyć nośny i popularny ostatnimi czasy. Od wielu, wielu lat już y, ludzie starają badać się te zjawiska, powstają też y, programy dokumentalne na ten temat. My sami przy okazji, materiałów na książkę, w pewien sposób też dokumentowaliśmy to filmowo, z czego powstały, powstało sześć filmów umieszczonych na serwisie YouTube, które możecie odnaleźć i obejrzeć sobie i dotyczą one właśnie sześciu pośród tych szesnastu wybranych przez nas miejsc. I dodać należy, że same te filmy zdobyły dosyć dużą popularność w zasadzie na bez żadnego bez żadnej ingerencji z naszej strony, co jest też dosyć zaskakujące. Nawet na tyle dużą popularność, że ludzie zaczęli się zwyczajnie przekrzykiwać i kłócić pod tymi filmami, czy duch jest uchwycony na taśmie, czy też nie. No, ja sam dostałem duchem zresztą nazwany. <grym> tak, tak, była taka sytuacja, gdzie. Yy, no, szybkim przejazdem kamery uchwyciłem yy, właśnie stojącego w tle Michała, po czym ludzie widząc jakąś postać na filmie ocenili, że tam jest duch. Oczywiście Michał sam później zaprzeczył temu, że to jest on i przypadkiem został uchwycony kamerą, ale ludzie i tak mu nie uwierzyli i dalej ciągnęli jeszcze temat yy, jakby no, w, troszeczkę już bez sensu i w nieskończoność. Aczkolwiek to, co Michał wspomniał, jest dla nas bardzo zaskakujące i to jest też, yy, pokazuje skalę tego, jak yy, wielu ludzi interesuje się nawiedzonymi miejscami, gdyż, jak Michał wspomniał, bez naszej ingerencji filmy z naszych wycieczek po tych domach osiągnęły naprawdę kilkaset tysięcy wyświetleń, co zaskoczyło nas, bowiem na pewien czas jakby odpuściliśmy temat filmowy. Zwłaszcza że same filmy nie są jakoś specjalnie duże, tam trwają po 2-3 minuty, coś takiego? Tak, do pięciu. i one same jakby nie przedstawiają do końca historii danego miejsca, a raczej sam jego obraz, jak to wszystko wygląda. Dokumentacja jest taka bardzo można powiedzieć powierzchowna, bo z, jakby zamyka się w kilku zdaniach omawiających, co to za miejsce, jaka wydarzyła się tam historia i jakie krążą o nim legendy. I to właściwie jest wszystko, a rzeczywiście popularność tych filmów no naprawdę jest, jest bardzo spora, jak na, na to, co my zakładaliśmy i jakby na nasz, na nasz wkład siły w to wszystko. No i popularność tam tu Także jest dosyć spora, jak pokazały ostatnie lata, kiedy nie mieliśmy wydawcy, ale mieliśmy ze sobą skończone opowiadania, skończone reportaże, bazę zdjęciową oraz bardzo dużą ilość mediów, telewizji, radia, internetu, które dzielnie za nami stały, stoją i jak donoszą pogłoski, stać będą, za co też im dziękujemy. Tak, zresztą widać popularność tego tematu chociażby po konwentach na Jagokonie, o czym miałem wspomnieć. Pojawiło się też po naszej prelekcji kilka osób, które podały nam lokalizację kolejnych miejsc, o których krążą legendy, że są nawiedzone. Ludzie ci opowiadali właśnie, jakie tam historie z tym się wiążą. Część miejsc była w okolicy Kielc, skąd też pochodzili niektórzy z uczestników konwentu Jagakon, bo to właściwie ich rodzime tereny. Ale był też jeden człowiek z tutaj pod krakowskiej Wieliczki, który opowiedział nam, że w samej Wieliczce, w której my odnaleźliśmy dwa takie miejsca, ono lokalizuje jeszcze ich kilka innych, więc to jest następna dla nas ciekawa informacja i zaskakująca również. Znaczy będąc szczerym, bardzo dużo miejsc pominaliśmy, dlatego że zwyczajnie nie mieliśmy ani czasu, ani pieniędzy, żeby to dobrze rozegrać. Znaczy, no musieliśmy... jest to dobrze rozegrane, natomiast samych miejsc w Krakowie i okolicach jest no pewnie będzie z 30. No, o samej mapie cieni i naszych postępach już wydawniczych i, tym, i o, ty, o tym, czy, czy będą inne projekty, a zapowiada się, że będą w tym temacie, będziemy oczywiście informować. No i oczywiście bardzo się cieszymy, ponieważ ta informacja dopiero teraz mogła zostać oficjalnie podana do sieci, do mediów. Jest to dla mnie, dla mnie i dla Krzyśka coś, no, wspaniałego, bo to jest zwiększenie Trzech, trzech ponad trzech lat e, skondensowanej i wyczerpującej pracy, e, w której niejednokrotnie traciliśmy już nadzieję na sukces i odzyskiwaliśmy je znowu. I traciliśmy, odzyskiwaliśmy i tak to szło. I teraz udało się, nareszcie. Czekamy do października. I... Przy okazji będziemy mogli Was zaprosić wtedy na targi książki, gdzie odbędzie się oficjalna premiera, a jeszcze nieoficjalna, wcześniejsza, odbędzie się z pewnością na krakowskim kwasonie. Norbert Gura, Demon Allaha Byli pierwszymi, którzy zobaczyli. Są ostatnimi, którzy będą krwawić. 12 czerwca 2009 roku. Była 50 nad ranem, a ja już nie spałem. Poprawiałem hełm, sprawdzałem czy dobrze zapiąłem kamizelkę kuloodporną i mierzyłem z karabinu w okno naszej bazy starając się wczuć w ducha wojny. W trakcie działań militarnych nie było miejsca na wrażliwość. Strzelasz i zabijasz albo sam giniesz. Powiedziałby to każdy żołnierz, który przeżył coś podobnego. Zerknąwszy za okno rozejrzałem się po niebie byłoby schmurne, nieskażone nawet pojedynczym kumulonim busem. Słońce niezdarnie wdrapywało się po horyzoncie, najpierw prawie dotykając ziemi, a potem podnosiło się coraz wyżej i wyżej. To będzie piękny dzień na zwycięstwo, pomyślałem i cicho westchnąłem. Chłopaki z 18. Bielskiego Batalionu powietrznodesantowego desantowego szykowali się do realizacji operacji Orle Piuro. Wszyscy doskonale wiedzieliśmy, że talibowie nie poprzestaną i przypomną o swojej obecności na rozległych terenach dystryktu Giro. 20 sierpnia miały odbyć się w Afganistanie wybory prezydenckie. Dla talibańskich diabłów taka okazja nie mogła być zmarnowana. Wiedziałem, że zrobią wszystko, aby tylko pokrzyżować plany i uniemożliwić zakiełkowanie nasion demokracji na owych ziemiach. Chcieli rządzić twardą, szatańską ręką, a my byliśmy tu, aby im na to nie pozwolić. Kowalec! Wrzasnął donośny głos za mną, a ja obróciłem się ze strachem, o mało nie pociągając za spust. W stał dowódca batalionu, pułkownik Sławomir Stanowicz. Był wysokim, postawnym mężczyzną ubranym w żołnierski mundur w kolorze Moro. Przenikliwe spojrzenie jego zielonych oczu sprawiło, że koledzy z batalionu zrobili pod siebie. Ten człowiek mógł ukręcić łeb chydrze gołymi rękami. Tak? – zapytałem bezosobowym głosem. Ruszamy! – odparł obojętnie i podniósł lewą dłoń, wskazując wyjście z bazy. Grupa rozpoznawcza przekazała nam informacje odnośnie potencjalnej kryjówki talibów, obmyślających plany kolejnych zamachów. Według ich podejrzeń miała znajdować się raptem kilka kilometrów od panu, stolicy dystryktu Giro. Żeby się tam dostać, musieliśmy pojechać pancernymi wozami kilkadziesiąt kilometrów. Wokół unosiły się tumany kurzu. Cały dystrykt był słabo zurbanizowaną okolicą, praktycznie pozbawioną dróg, nie licząc nielicznych gruntowych. Wszyscy byliśmy napięci i gotowi do walki. Adrenalina rozsadzała mi żyły. Czułem, jak krew w nich pulsuje, ale starałem się oczyścić umysł i myśleć o rodzinie, którą zostawiłem w Polsce we Wrocławiu. Drżałem, przypominając sobie zdjęcie córki, jakie dostałem tydzień temu. Była uroczym dzieckiem, a wszystko co dobre odziedziczyła po swojej mamusi. Przypnąłem ślinę. Myślenie o bliskich w takich chwilach było zbyt trudne. Przecież do jasnej cholery nie wypadało płakać na misji w pobliżu pułkownika. Westchnąłem i spojrzałem za okno. Coś przyciągnęło moją uwagę. Cienisty, nienaturalnie wygięty kształt, jaki przez moment pojawił się na środku pustynnej ścieżki. Ściągnąłem brwi i zamrugałem zdziwiony. To był chyba człowiek, ale z daleka ciężko było rozpoznać. Przeskakiwał z nogi na nogę jak w tańcu. Wzruszyłem ramionami i odwróciłem głowę, aby po chwili znowu zerknąć w tamtym kierunku. Byłem jeszcze bardziej zdziwiony. W okamgnieniu istota zniknęła. Po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Może adrenalina już prawie rozsadzała mi mózg i traciłem kontakt z rzeczywistością. Weź się w garść, chłopie, zganiłem siebie w duszy i zamrugałem. Przeniosłem spojrzenie przed siebie. Jechaliśmy dalej, wśród przeraźliwej pustki, niepokojącej pustynnej ciszy. Niespełna godzinę później zauważyliśmy to, o czym najprawdopodobniej wspominali panowie z grupy rozpoznawczej. To musiała być kryjówka talibów. Wysiedliśmy w rozsądnej odległości od miejsca, przegrupowaliśmy się i zaczęliśmy zbliżać do kamiennego budynku. – wewnątrz ktoś krzyknął podekscytowanym głosem. Było jasne, że zdradzili swoją obecność. Dowódca przyłożył palec wskazujący do ust, nakazując zachowanie ciszy i weszliśmy spokojnie do środka budynku. Było nas jedenastu. Parowaliśmy i rozpoczęliśmy ostrzał. Naciskałem spust raz za razem i mrużyłem oczy, kiedy pomieszczenie błyszczało od wystrzeliwanych nabojów. Nie wiem, ile czasu strzelaliśmy. To musiało być dobre 10 minut. Kiedy przerwaliśmy ostrzał, z przerażeniem odkryliśmy, że w środku leżały same zwłoki, ale to nie my ich zabiliśmy. To wyglądało na rytualne, zbiorowe samobójstwo na długo, zanim przybyliśmy. Wtedy właśnie zacząłem się zastanawiać, kto wewnątrz krzyczał, skoro wszyscy leżeli martwi na ziemi w pokracznie powyginanych pozach. Nie było odpowiedzi na to pytanie. <grych> Debile! Kompletnie odbiła im szajba, powiedział drżącym głosem pułkownik, nie mogąc w to uwierzyć. W tak trudnym czasie niepokoju wojennego oni po prostu pozbawili siebie życia. To było zupełnie niepodobne do wyznawców Allaha, dla których przecież śmierć w walce oznaczała wejście do raju wypełnionego bogactwem i dziewicami. Rzasnął po raz kolejny ten sam głos tuż za naszych pleców. Obróciliśmy się jednocześnie i zauważyliśmy młodego, zaraśniętego mężczyznę z bawełnianą, białą chustą na głowie, odzianego w lnianą, kremową i poszarpaną koszulę, a do tego sprane czarne spodnie z dzianiny. Był bosy, ale nie przeszkadzało mu to. W rękach nie miał detonatora ani bomby. Rozpostarł je i powtórzył to, co oprzednio. Dalej wydarzyło się coś, czego nie potrafiłem wytłumaczyć ani zrozumieć. Jego klatka piersiowa pękła, ze środka wysunęło się coś kosmatego o szponiastych, plugawych łapskach. Mężczyzna wrzeszczał w niebogłosy, konał w męczarniach, jakich nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi, mimo że akurat oni chcieliby dla nas takiej agonii. – Na miłość boską, co to jest? – jęknął jeden z naszych, Biedliński. Miał raptem 25 lat i co najmniej 1,90 m wzrostu. Zawsze uważnie obserwował okolice swoimi błękitnymi jak morze oczami. Trójkątna twarz z dokładnie zarysowanymi szczękami stężała w oczekiwaniu na rozwój sytuacji. Brunatna krew spływała kaskadą po ubraniu młodego taliba. Wydzierał się, cierpiał, ale stał z rozpostartymi rękoma i dzielnie znosił ból. Bestia, jakkolwiek absurdalne i nierealne mogłoby się to wydawać, wyłoniła się na wierzch i ciało mężczyzny upadło na ziemię z głuchym stuknięciem. W pierwszej chwili kosmata kreatura mierzyła niewiele ponad metr, ale z każdą upływającą minutą rosła. Coś w niej strzykało, coś chrzęściło. Chude, pokryte strupami, ramiona robiły się coraz dłuższe. Pazury też jakby rosły. Dziwadło rodem z piekła miało owalną facjatę zaschniętą od krwi. gdzie Gdzieniegdzie widzieliśmy na niej płaty ludzkiej skóry. Staliśmy sparaliżowani. Żaden z nas nie mógł postawić nawet kroku, widząc jak stwór harczy i wypuszcza z tych okropnych ust zielonkawy suchnący siarką dym. Biedliński jako pierwszy przełamał strach wymierzył w kreaturę karabin i pociągnął za spust. Trzy złociste naboje wbiły się jej prosto w coś, co u nas uchodziło za klatkę piersiową. Pułkownik spojrzał na niego z otwartymi ustami i zamrugał. Jazda chłopaki strzelać! Warknął odzyskawszy mowę, ja byłem następny. Wystrzeliłem serię prosto w twarz tego dziwadła. Następni również nie oszczędzali amunicji. Pomieszczenie na powrót skąpało się w blaskach od wystrzeliwanych naboi. Przerwaliśmy po paru chwilach. Żaden ze strzałów nawet nie naruszył bestii. Stała wciąż przed nami zaledwie o 3-4 kroki i lustrowała nas nienawistnym, promieniującym chęcią mordu wzrokiem. Szybko przypomniałem sobie o dziwacznym kształcie, jaki zdawał się tańczyć pośród zakurzonego afgańskiego pustkowia. To była zapowiedź prawdziwego horroru. Kreatura zawyła w niebo głosy, a jej skowet przeszył nasze uszy tysiącami mikroskopijnych, wyjątkowo bolesnych igieł. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że ci wszyscy martwi ludzie leżący na ziemi nie znajdowali się tam przez przypadek. Oni, na cuda tego świata, wezwali diabła z piekła. Podpisali pakt z demonem w zamian za dusze, które będą cierpieć w podziemiach, ale przynajmniej zdołają wygrać tu, na powierzchni. Biedliński jeszcze kilkakrotnie strzelił, ale to nie miało żadnego sensu. Nie zdążyliśmy mrugnąć, gdy szatański pomiot wbił się w jego serce szponami ostrymi niczym świeżo naostrzone brzytwy i wydobył je na zewnątrz, ku naszemu przerażeniu. Płyn fizjologiczny ściekał mu po brzuchu w dół małymi stróżkami. To był koniec młodego życia. Jęknąłem, próbując powstrzymać napływającą do ust fale wymiotów. Nic już nas nie uratuje, pomyślałem i cisnąłem karabin na ziemię. Pułkownik spojrzał na mnie zszokowany i chciał zapewne się wydrzeć, ale i tak zignorowałbym to, co by powiedział. Był następny. Kreatura wystrzeliła w jego kierunku z prędkością światła i machnęła pazurami, przecinając powietrze i jednocześnie tętnice. Prawie zemdlałem. Prawie. Ogarnęło mnie przerażenie. Dziwadło zerknęło prosto w moje oczy tymi koszmarnymi, czarnymi jak noc ślepiami. Byłem skończony. Wrzasnąłem i wyskoczyłem z łóżka. Ptak uderzył w okno. Drżącymi rękami dotykałem każdej części swojego ciała. To jednak tylko sen, pomyślałem i wypuściłem z ust powietrze. Co za błoga ulga. Wciąż byłem w bazie, a na zewnątrz zaczynał się nowy dzień. — Ruszajcie się, ruszajcie! — krzyknął z korytarza głos pułkownika. — Zaraz wyjeżdżamy! Pokiwałem głową i zacząłem się ubierać. Po chwili byłem już gotów, ale dziwne niepokój nękał moje wnętrze. Skierowałem się do wyjścia na korytarz, gdy coś stuknęło w szybę. Ze zdziwieniem obróciłem się w jej stronę i zamarłem. Po drugiej stronie, za oknem, stała ta sama cienista postać, jaką zauważyłem we śnie w trakcie jazdy do kryjówki talibów. Teraz jednak mogłem przyjrzeć się temu czemuś bliżej. Miała rozmazaną, nieludzką twarz. Nie było na niej oczu, nie było ust. Jej ciało było jeszcze ciemniejsze niż wszyscy mieszkańcy Afryki razem wzięci. Czego chcesz? wyszeptałem i ściągnąłem brwi. Dwunogi cień odszedł od szyby i zniknął na moich oczach. Poczułem dreszcz grozy, a w mojej głowie odżyły dawne wspomnienia. Słyszałem znowu ten sam głos. Alakbar! Jednoznaczny komunikat w obcym języku. Abanaim! Kowalec, guzrzesz się jak mała dziewczynka! Ryknął pułkownik Stanowicz, zatrzymawszy się u progu. Wyprostowałem pierś do przodu i przyłożyłem dwa palce do skroni. Już idę, panie pułkowniku! Kiedy ostatni raz rzuciłem okiem na szybę, złowrogi cień zmaterializował się jeszcze na chwilę. Tym razem patrzył na mnie ślepiami bestii, która rozerwała chłopaków na strzępy. Przełknąłem ślinę. Byłem pewny, że to tylko wymysł wyobraźni. Adrenalina nadal buzowała w mych żyłach. Na koniec naszej audycji, na dobranoc dla wszystkich grozo i horror maniaków. coś co z pewnością wszyscy znają, ale ja osobiście zawsze uśmiecham, z uśmiechem na ustach sobie to przypominam. Mianowicie motyw przewodni z filmu Halloween z 1978 roku w reżyserii Johna Carpentera Absolutny klasyk i jeden z lepszych filmów, jakie jaki oglądałem. I to też Halloween właśnie na dobranoc. Słodkich horrorów. Dziękujemy, że, jest, że byliście z nami przez ostatni czas.